Jego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zachowuję. Stały umysł jest taką płaszczyzną, na której Bóg może Ci błogosławić. Tylko stałym umysłem jesteśmy w stanie przyjąć błogosławieństwa Boże. Stały umysłem. Stały umysł jest, wiecie, czego wynikiem? Ufania Bogu. Umysł robi się stabilny i silny, kiedy my zaczynamy ufać Bogu. Kiedy ufamy Bogu, ufamy Bogu, wtedy umysł jest silny. Stały umysł to umysł silny. Żeby, i przejdziemy do konkretnych rzeczy, żeby nasze umysły mogły prawidłowo funkcjonować. Pierwsza rzecz. Ewangelia Łukasza 24-45. Ewangelia Łukasza 24-45. Tuż przed śmiercią w stanie. Widzimy sytuację, kiedy Jezus idzie z uczniami dwoma na drodze do Panomstwa. I niebawem później ukazuje się uczniom nad jeziorem. Jest napisane, a gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł pokój Wam. Wtedy zatrworzyli się i pełni lęku, nie mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zatrworzeni, czemu wątpliwości budzą się w waszych sensach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekli, rzekł im, macie co do jedzenia, a oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. tym rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was. Będąc jeszcze z wami, że musicie spełnić wszystko, co jest napisane, że, musicie, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Kiedy otworzył im umysły, kiedy powiedział do nich prostą rzecz. Musicie wierzyć. Umysł Twój zaczyna wychodzić ze stanu stagnacji, kiedy przede wszystkim, przede wszystkim zaczynasz wierzyć. Czyli nie opierasz się na tym, co widzisz, nie opierasz się na tym, czego dotykasz, nie opierasz się na tym, czego doświadczasz. Tylko zaczynasz wierzyć. Trening umysłu zaczyna się od funkcjonowania codziennego funkcjonowania w wierze. Zobacz, przychodzi choroba, na przykład, jakakolwiek, grypa, no w taki sposób, przychodzi grypa, pojawia się katar, pojawia się kaszel, pojawiają się poty, zaczyna łamać w kościach. I to są rzeczy, które widać, czuć, prawda? Ale tak wcale nie jest prawda. To, że to widać, to, że to czuć, to, że trafie nas w gardle, to, że łamie nas w kościach, to, że z nosa nam zaczyna lecieć, to, że temperaturę mamy, to nie jest prawda! Ponieważ prawda jest taka, w ramach i sińcach Jezusa jesteś uzdrowiony. A więc Ty odczuwasz te wszystkie rzeczy, tak? A słowo mówi, że jesteś zdrowy. No i teraz co jest prawdą? No to czujesz to słowo słowo. To, co mówi słowo, a więc to, co odczuwasz w swoim ciele jest czym? Kłamstwem. To kłamstwo. Powiedzcie wam, jak ja reaguję na choroby? Przychodzą choroby do mnie, jak do, jak do każdego człowieka, bo jestem człowiekiem. Przychodzą do mnie choroby, ale ja mówię, kłamiesz ciało. Kłamiesz. Kłamiesz. Nie przyjmuję tego. Nie przyjmuję tego. Nie zgadzam się z tym. Nikt umie w domu od 2001 roku. Nigdy nie usłyszał, że jestem chory. Nigdy. Nigdy. Nikt, kiedy rozmawiał ze mną przez telefon, nawet w tym czasie, kiedy uderzyła mnie choroba, nie usłyszał, że jestem chory. Bo ja nigdy nie byłem chory. Rozumiesz? I to mogło mnie na przykład trzymać chwilę, a za chwilę nie musiało wypuścić. Nigdy nie trzymałem mnie żadnej choroby od 2001 roku. Dlaczego? Bo ja nie przyjąłem tego, tylko wierzyłem w to, co nie widziałem. I umysł mój z miesiąca na miesiąc i z roku na rok zaczynam się zmieniać. Umysł zaczyna się zmieniać, jak zaczynasz systematycznie wierzyć. Wierzyć! Wierzyć! Wierzyć! A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A grypę widać, słychać i czuć. A więc teraz co robisz? Wstajesz wierzy, mówisz no! Ja, jak wyszedłem z więzienia, miałem, zaczynałem od pracy bardzo niskopłatnej. Pracowałem za 900 na przykład 50 zł miesięcznie. Robiłem pizzę, coś tam, coś tam, jak, jak, jakieś, jakieś takie rzeczy w barze, coś tam, jakieś domy rozbierałem za 1100 zł miesięcznie i tak dalej, i tak dalej. Nikt o tym nigdy nie usłyszał, czy czegoś mi brak. Jak ktoś mnie pytał z broni braci i sióstr, wtedy jeszcze byłem w kościele ziemiąsiątkowym, jak tam u Ciebie Artur, jak się wiedział, jest wspaniale. Wspaniale. Nieważne, czy brzuch miałem pełen, czy nie Wspaniale. Wspaniale. Rozumiesz? Wspaniale. Zawsze chodziłem sobie do Ciucholandu, kupowałem sobie takie ubrania, rozumiesz? Które y, wyglądały jak najlepsze ubrania z butiku. Zawsze kupowałem sobie dobre rzeczy. I ktoś na mnie patrzył, wiesz, wiesz nawet o co chodziło? Powiedziałem sobie, że nawet nie sprawię wrażenia, że nie mam pieniędzy. Nawet wrażenia nie sprawi, żeby nawet komuś do głowy to nie przyszło. Postanowiłem mówić jak syn króla, postanowiłem wyglądać jak syn króla. Rozumiesz? Człowiek, wspaniały człowiek, gdzie będąc już z Panem, wspaniały nauczyciel Bożego Słowa Kenneth Hagen chodził w podartych butach. Rozumiesz? Papier se wkładał w buty. Rozumiesz? I głosił Ewangelię sukcesu. I mówił, że Bóg jest zaopatrzycielem. Miał tylko dwie pary spodni. Jedne do usług, drugie do pracy fizycznej. Rozumiesz? Ale trenował swoją wiarę. Jak kiedyś mu ukradli, takie te dobre to miał, on do pracy je zakładał, potem je wierzał na haczyku, zakładał potem te swoje drzewki i sadził drzewka. A tamten miał do chodzenia, na usługi w takie <coughs> miejsca. Jak mu ukradli, wrócił, zobaczył, że nie ma tych dobrych spodniu, spodni na gwoździu, to powiedział: On w ogóle się nie popatrzy, miał przerwać nią. Powiedział tak, diable. Kończą o 16. Spodnie mają wisiać powrotem w imieniu Jezusa. Rozumiesz o to chodzi. I poszedł sadzić dalej drzewka, robić. Wrócił na 16 wisiały spodnie. Dlaczego? Bo on wierzył. Bo wierzył, bo wierzył. Zaczynał od dziurawych butów. Samochód miał tak zajechany, że przez wiarę jeździł do jego samochód tylko, że się nie rozsypał. Rozumiesz? Gumy nam miał tak gołe, rozumiesz? Że się w głowie nie mieści, że się zawsze modlił, żeby mu nie pękły koła, kiedy jechał na usługi, tak? ale głosił o Bogu, który jest zaopatrzycielem. I to jest człowiek, który otworzył największą szkołę wiary na świecie. Nazywa się Rema. Z której wyszło w tej chwili setki kościołów po całej ziemi. Dlaczego? On wierzył, tak? Mimo tego, czego doświadczał. Ktoś mówi że przecież to jest szaleństwo. Tak? Wiem, że to szaleństwo. Pokazuję Wam, jak wygląda pierwszy krok do zmiany umysłu. Musisz być szalonym człowiekiem, nie opierającym się na tym, co widzisz, ale na tym, co mówi słowo. To, co widzisz, nie jest żadnym wymiernikiem w ogóle. Nic nie znaczy to, co widzisz, ponieważ sprawiedliwy mój, mówi Pan, z wiary, a nie z widzenia, żył będzie. Z wiary, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać, pewnością. Pewność to jest to, że białe jest białe, czarne jest czarne, ciepłe jest ciepłe, a zimne jest zimne. Co mówi słowo, to jest prawda. Co czujesz i to widzisz, prawdą nie jest. Prawdą nie jest. Od momentu, jak y, y, przekląłem nowotwór na mojej twarzy, przez kolejne trzy tygodnie jeszcze widziałem go. Widziałem go w lustrze. Goliłem się i mój nożyk podchodził do góry, ponieważ była, był guz. Widziałem mój guz musiałem dokładnie obgalać mój guz dookoła. Ale kiedy ktoś mnie pytał, co masz na twarzy, ja mówię nic. Nie no, masz coś na twarzy. Ja nie mówię, nie. Mówię miałem owoc, ale jestem zdrowy. Po trzech tygodniach. trzy tygodnie mówiłem, że nie mam guza, a miałem. Trzy tygodnie. Do siebie mówiłem, do innych mówiłem. Ktoś mówi, szaleństwo. Tak, szaleństwo. Ale to szaleństwo zmieniło mój umysł. Z przytępionego na światły. Drugą rzeczą, drugim krokiem jest to, aby być bardzo chętnym do działania i brać coś z zapałem. Trzeba być bardzo chętnym do działania. W Izajaszu 32.4 jest napisane o umyśle skwapliwym. Skwapliwy, to znaczy bardzo chętny do działania. Jak zmieniamy umysł? zapisz sobie Izajasz 32.4, nawet nie będziemy tego czytać. Jest napisane o umyśle skwapliwym. Umysł skwapliwy to umysł chętny do działania. Co to oznacza? To oznacza, że chętnie pracujemy nad swoim umysłem. Chętnie. Co to oznacza? Jeżeli ja na przykład jestem, dzisiaj jesteśmy u naszych przyjaciół, rozmawiamy, rozmawiam o czymś z Grzegorzem i Grzegorz coś do mnie mówi, prawda? Ja jestem chętny. Posłuchaj, nie mam w swoim umyśle czegoś takiego, że rozmawiam z Grzegorzem i ja na przykład w swoim umyśle torpeduję to, co mówi Grzegorz. Nie, Grzegorz coś do mnie mówi, a ja to chętnie przyjmuję. Jestem dociekliwy. Pytam Grzegorza dalej w tych sprawach. Ok? Szukam ustawicznie. Pytam, dociekam, badam. Trenuję mój umysł. Jeżeli bierzesz jakiś temat na warsztat, to musisz go zgłębić do końca. Nie ma czegoś takiego, że ty na przykład liźniesz jakiś temat z Biblii, rozumiesz? Liźniesz go sobie trochę i tyle. Nie. Musisz się dokopać głęboko głęboko. Nie wiedz na to, że ty przyjdziesz do Kościoła i w Kościele coś ci podadzą. Wiesz, o co tutaj chodzi? Tak naprawdę powinieneś, przychodząc do Kościoła, być, być już gotowy na to, aby innych upogadzać tym, co przyjąłeś w ciągu całego tygodnia. Do Kościoła nie przychodzi się po to, żeby coś wziąć. Do Kościoła się przychodzi, żeby coś dać. Tak funkcjonuje Kościół. Tak funkcjonuje Kościół. Do Kościoła nie przychodzimy, żeby się zbudować. Do Kościoła przychodzimy, żeby zbudować innych bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać i zbrać. Jak masz budować brata czy siostrę? No cały tydzień musisz kopać. Musisz kopać w smutni. musisz kopać w Bożym życiu, musisz kopać, musisz szukać. I wtedy przychodzisz w niedzielę i mówisz, brater, wiesz co, takie i takie rzeczy do mnie przyszły. Słuchaj, siostro, po prostu wow! Co zrobiłeś? Coś wykopałeś, uszywałeś tego umysłu. Rozumiesz o to chodzi? Szukałeś! Przez cały tydzień chodziłeś i mówiłeś, Panie, ja chcę więcej! Ja chcę więcej! Co chcesz jeszcze mi pokazać? Czego chcesz mi jeszcze nauczyć? A ludzie chodzą i o niebieskich migdałach myślają. Ja czasami się na ludzi patrzą i mówię, o czym ty tam myślisz? O tym, czy Putin nas zaatakuje? O czym ty myślisz? Na no, macie taka informacja w ogóle. Co ty masz w głowie w ogóle? Zaczniesz szukać głęboko. Uszywać umysłu. Ja przez cały czas jakby pracuję moim umysłem. Rozumiesz? Przyglądam się na rzeczy, zastanawiam się nad rzeczami. Gdziekolwiek jestem, rozmawiam z ludźmi. Na przykład, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są fachowcami w jakichś dziedzinie. Teraz, przed szkołą, którą mieliśmy w sobotę w Nowym Targu, przed szkołą zwycięskiego życia, którą tam prowadzimy, e, rozmawiam z trenerem Jiu Jitsu. Ja byłem bardzo zainteresowany różnymi sprawami związanymi z Jiu Jitsu. I od razu pozwoliłem mu na to, żeby mi pokazał kilka chwytów przed tą szkołą. Rozumiesz? Bo mnie marynarka nie spadła, jak mnie rękę wykął. Ale było to dla mnie coś ważnego. On mi coś pokazał. Pokazał mi pewne rzeczy. Użyłem swojego umysłu. Rozumiesz? Mój umysł był skwapliwy. Mój umysł nie interesował się tymi rzeczami. Chrześcijanin to nie jest taka, rozumiesz, koza na polu, co stoi i wiesz, co e, mnie da to wezmę. Nieco mnie da to wezmę. Szukam głęboko, mocno, silnie. Jak nie wiem dokładnie, to rozmawiam z pastorem, mówię, słuchaj przyjacielu, czy ja dobrze szukam? Weźmy tutaj na kierunku, bo ja szukam, tak? Szukam. Umysł kwapliwy. A więc przede wszystkim my stoimy na wierze, trenujemy się w wierze, po drugie my szukamy. Prawda? W liście do Rzymian 12.2 bardzo ważna informacja, to ty pracujesz nad zmianą umysłu. Ty, to jest Twój obowiązek. A więc musisz teraz zrozumieć, że to jest Twój obowiązek. To nie jest prośba od Boga, to jest Twój obowiązek. Wreszcie powiem, to takie prawo. Musisz to robić, bo jak nie będziesz tego robił, rozumiesz to, zostaniesz w miejscu przytępienia. W miejscu przytępienia. Wiecie, jak byłem w świecie, udawałem psychicznie chorego, umiałem to robić. Łatwo. Wiecie, jest łatwiej udawać psychicznie chorego, niż normalnego. Normalnego jest bardzo ciężko. Psychicznie chory nie będzie udawał normalnego, ale normalny może udawać psychicznie chorego. No ja się uczyłem, jak udawać psychicznie chorego, W schizofrenii się uczyłem akurat, jak tam, wiesz, mówiłem, jak tam mi się pali brud pod nogami, ja szybciutko uciekałem do szpitala psychiatrycznego, mówiłem, że tam słyszę głosy, czuję zapachy, od razu proszę bardzo, hydroksyzynka i, i sobie w tym szpitalu tam siedziałem. Ale jak byłem w tym szpitalu, to mi się strasznie nuciło. I ja, ja rozmawiałem sobie z ludźmi psychicznie chorymi. I ja dzisiaj wiele pamiętam z takich rozmów. I to byli bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwi ludzie. Bardzo nieszczęśliwi ludzie, okej? Okay? Słuchajcie, to jest szok po prostu. Ja dzisiaj wiem, że większość schorzeń psychicznych jest wywoływana przez demony. No i my to robimy dzisiaj, uwalniamy ludzi od demonów i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, jakie tragedie przeżywają ludzie, którzy mają przytępione umysły. Słuchajcie, szok. Szok. I dlatego ja sobie z tego zdaję sprawę, jak wiele trzeba, żeby zmienić się, jest skąd brać moc, ale my musimy zacząć pracować, my musimy zacząć pracować, słuchajcie. To do Ciebie należy, weź sobie to do serca, Bóg nie zmieni ci umysłu, sam musisz to zrobić, poprzez przyjmowanie od Boga Jego słowa i uznawanie Go za najwyższy autorytet, poprzez wymianę swoich myśli na myśli Boże. W pierwszym Piotra 1,13 mamy informację, przedostatnią informację. O tym, że umysł trzeba okiełznać. Dokładnie słowo okiełznać odnosi się tutaj do konia. A więc nasz umysł trzeba okiełznać. Zapisz sobie pierwszy list Piotra, 1,13. Okiełznajcie umysły wasze. Czyli my musimy zrozumieć, że umysł człowieka funkcjonuje w ten sposób, że aby przyjąć wielokrotnie myśli Boże, musimy zdominować myśli nasze. Dość arogancko i agresywnie. Wiesz, jak, jak ciężko jest na przykład zapanować nad jakimś tokiem myślenia, na przykład nad zmartwieniem. Przychodzi jakaś ciężka sytuacja życiowa i nasz umysł jest przepełniony zmartwieniem. Martwimy się. Naszym kolega martwienie się na ustawicznym rozmyślaniu o sytuacji, która właśnie nastąpiła. I badanie sytuacji, co będzie gdy, a jak to będzie, to to. zobaczcie, zauważ. Umysł jest w stanie wyciągnąć kilka wniosków. E, jak mi nie zapłacą, to ja nie zrobię tego, tego i tego. A jak mi zapłacą, ale będzie za mało, to znowu będę musiał tutaj sobie odmówić, a tam nie oddać. jej je. Cały czas myśli. <grym> rozumiesz? Kolejka. I teraz ta kolejka, która krąży nam w głowie, musi być przez nas zatrzymana często bardzo agresywnie. Ja wielokrotnie krzyczę na swoje myśli. Potrafię wyjść z domu, rozumiesz? I mówić do swoich myśli. Jest taki kocioł, bo tym kocioł myślowy przychodzi do każdego. Ja kiedyś nie wiedziałem, co z tym robić, a potem Bóg do mi powiedział, Artur, pamiętasz, że ci dziedziczą królestwo? Ja mówię tak, zacznij być agresywny wobec myśli swoich. Ja wychodzę na przykład gdzieś i ja zaczynam krzyczeć na myśli. Mówię, zamknij się w imieniu Jezusa! Troska, teraz się zamknij! Nie będziesz mnie dominować! Zabraniam ci! Okej, rozumiesz? Wiesz, jak Ci konia ujeżdża! Do dzikiego konia nie podchodzi się w ten sposób, że się mówi, koniku, koniku, mogę na Ciebie wsiąść? Nie. Ja nie widziałem nigdy, żeby, taki, żeby tak ujeżdżali konie. To jest ryzykowne nawet ujeżdżanie konia, bo się trzeba, trzeba, do niego, trzeba do niego wsiąść, rozumiesz? Trzeba dojechać jak jak konia. Umysł trzeba dojechać. Święty Piotr nas uczy. okiem znajdzie umysły Wasze. Jeżeli będzie taka potrzeba, tak? To trzeba zakrzyczeć swój umysł prawdą Bożą. Musisz zakrzyczeć. Jest taka zasada we wszechświecie, posłuchajcie, i to jest zasada kluczowa, zawsze zwycięża silniejszy. Nie ma takiego czego, że słabszy zwycięża. W tym świecie zwycięża siła. Wiecie, dlaczego Jezus zwyciężył? Bo był silniejszy. Po prostu. Jezus pokonał Diabła jak? Siłą. Siłą. Na podstawie słowa Bożego my wiemy, że szata dwa sataną śmiertelną ranę. Kto Jezus! Jezus jak poszedł do krainy śmierci, jak trzy dni był w Sheolu, czy jakkolwiek to chcesz nazwać, on tam rozprawił się z szatanem. Jak się rozprawił? Znokautował go. Tak mówi nam słowo, że bestia, że szatan ma zadaną śmiertelną ranę. To nie była grzeczna dyskusja. Panie diable, proszę odstąpić od ludzkości, gdyż umarłem za ich grzechy. Rozumiesz? Jezus Chrystus w Seolu złapał diabła i rąbnął nim, rozumiesz, o glebę, aż tamtemu wszystko popękało w środku. Szatan jest ranny, dlatego się nie boi szatana, bo jest ranny. Mój Pan go załatwił w ten sposób. I w ten sposób musimy podchodzić do każdych myśli, które nie są myślami Bożymi. Musimy je znać. Nie w sposób łagodny, bo one nie będą chciały się okierpniać w łagodny sposób. One muszą być zdominowane. Często <śmiech> trzeba po prostu zacząć krzyczeć na swoje myśli, a następnie wziąć Biblię i załadować sobie inny program. Ja często gromię moje myśli bardzo głośno, a potem bardzo głośno ustanawiam, rozumiesz? Ustanawiam Boże myśli. Boże myśli. Jak przychodzą pożądliwości, na przykład do człowieka, przychodzą myśli porządliwe. Co zrobić z porządliwymi myślami? Modlisz się, a myśli są porządliwe. No i co? Właśnie widzieć. Przecież wiesz o tym, że takie, że modlisz się, a przez głowę ci przechodzą myśli porządliwe. Albo jakaś głupota inna ci przychodzi przez głowę. I ty się boisz, że stracisz relację z Bogiem, jak teraz przerwiesz modlitwę. Właśnie nie. Właśnie przerwij modlitwę, tak? Zrób porządek ze swoim umysłem. Jak? Nagaż mu, Zamknij się w imię Jezusa. Przez moc imienia Jezus. Zanicz teraz. Zabraniam wam myśli działać. To jest Słowo Boże i zacznij ogłaszać. Jestem myśli Chrystusowej, mam myśli samego Pana, Jezusa Chrystusa, tak? Zaczynasz ogłaszać, ogłaszać, ogłaszać, ogłaszać, ustanawiać, ustanawiać, a potem wracasz do modlitwy. A potem wracasz do modlitwy i okazuje się, rozumiesz, że przeciwnik podwinął ogon pod siebie, tak? A Ty masz głowę pełną myśli Bożej. O kiedy znałeś konia? I ostatnia rzecz. Drugi rys Piotra, trzeci rozdział, jeden, dwa. Umysł trzeba utrzymywać w czujności. Co to jest utrzymywanie umysłu w czujności? Nasz umysł nie może biegać przyjaciele gdzie chce. Jego trzeba skupiać na Bożych rzeczach. Się. Umysł chrześcijanina jest troszeczkę monotematyczny. Skupia się na Bożych sprawach. Skupienie umysłu na Bożych sprawach polega też na tym, że my mówimy o Bożych sprawach. Bo próba skupienia umysłu, a mówienia na inne tematy jest wielkim problemem. Na przykład, jeżeli e, przyjąłeś, przyjąłeś przez wiarę uzdrowienie, na przykład, ale symptomy dalej są. Czyli Ty tak, już wiesz, że jesteś zdrowa, ale jeszcze czujesz ból w plecy. I dzwoni do Ciebie jakaś ciocia i na przykład się pyta Ciebie, jak się czujesz, kochana? Rozumiesz? Co mówisz? Co mówisz? Mówisz prawdę. Jaka jest prawda? Jestem zdrowa, wszystko dobrze. Ciocia pyta dalej, jak tam plecki twoje? Bolą? A ty mówisz, nie ciociu, wszystko dobrze. To nie jest kłamstwo. Kłamstwem by było, gdybyś powiedziała, tak bolą mnie plecy. Dlaczego? Bo ty już przez wiarę przyjęłaś uzdrowienie, prawda? I teraz ty w twoim umyśle masz tylko jedną myśl, jestem zdrowa, a to co w tej chwili odczuwam to jest symptom? Tak? Jestem w trakcie wyrzucania symptomu, a jak teraz ktoś do mnie dzwoni w tym czasie i pyta mnie o mój stan zdrowia, to mówię co? Jestem zdrowa. Gdziekolwiek ktoś się zapyta, jak się czujesz? Jestem zdrowy. Jak u Ciebie? Wszystko dobrze. Dziękuję. Halleluja. W ten sposób funkcjonujesz. Jesteś skupiony na myślach Bożych. Nie rozpraszasz się. Umysł musi być czujny. Już Pan Jezus do swoich uczniów przy ogrodzie Getsemane powiedział, czuwajcie! Abyście nie popadli w pokuszenie. Jak się nie popada w pokuszenie? Poprzez czuwanie. Co to jest czuwanie? To jest koncentracja na czymś. Jak się koncentruję na czymś, rozumiesz? To nie jestem rozproszony na innych rzeczach. No ale przepraszam, kochani, jeżeli na przykład my próbujemy utrzymać skoncentrowany umysł, a na przykład bez przerwy katujemy seriale telewizyjne, no to wybacz mi, ale twój umysł nie będzie skoncentrowany. Twój umysł będzie rozjechany. Rozumiesz mnie? Jeżeli Ty próbujesz mieć czujny umysł, ale słuchasz sobie świeckiej muzyki, jakiś przytupanek, jakiegoś głupawego disco-polo, czy innej zarazy, rozumiesz? To Twój umysł się będzie rozpadał. On nie będzie skupionym umysłem. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jeżeli Ty próbujesz mieć skupiony umysł, a na przykład pozwalasz sobie plotkować na czymś Spotykasz sąsiadkę pod blokiem, proszę ciebie, i zaczynasz jechać z za administracją, proszę ciebie, swojego osiedla, dlatego że znowu psy robią, proszę ciebie, na trawniki, a ty wchodzisz w tą kupę. I wtedy pozwalasz na rozmowę taką na przykład. No, sąsiadko, tak, no powinni coś zrobić z tymi psami, no powinno, no, Wiesz, o to chodzi? To ty nie liczysz, na że twój umysł będzie skupiony. Jak do mnie na przykład podchodzi sąsiad mówi, co sąsiedzie? Mówi, robią te psy, ja mówię, sąsiedzie, dobrze, że słoni nie wyprowadzają na spacer. A w ogóle najwyższe? Może tylko psy można w domu trzymać. Ja oni się patrzył na mnie, wie, co chodzi. I już jest, taki, jest od rano temat urwany? Jakoś nigdy, nikt ze mną o słoniach nie rozmawiał jeszcze na osiedlu, nigdy. Ja zawsze kończę. Ja zawsze mówię tak, to nie jest... To, to nie chodzi o to, żeby nie zacząć głupoty sztuką. jest skończyć głupotę. Ja kończę głupoty zawsze. Zawsze ktoś ze mną ze rozmawia, a ja bardzo chętnie, bardzo miło, Ciach, dziękuję. Ktoś tam podchodzi do mnie, co sąsiedzie co tam ten Putin, ja mówię, jak ja gdzieś pana <laughs> Momentalnie zmiana tematu, momentalnie jakiś ruch, tak? Dlaczego? Ja nie będę się rozpraszał. Ja wykorzystam tą sytuację, aby człowiekowi załadować kawał prawdy. ok? Na tym polega rzecz. Czujność umysłu. Dlatego w każdej chwili, dzień, w nocy, jestem w stanie się modlić. Diabeł nie może do mnie podejść w ten sposób, że ja nie wiem. Chrześcijanie mówią, ja nie wiem, kiedy diabeł do mnie podszedł. Ja mówię, co ty jesteś, nieprzytomny. Jak to nie wiesz kiedy? Jak go wyczuwam, jak podchodzi do mnie. On do mnie podchodzi, do każdego, tylko ja o tym wiem. Ja wiem o tym, że podchodzi. To nie znaczy, że zawsze mi się uda przewidzieć sytuację, to jest nieprawda. Zdarza mi się upadać, prawda? Ale dzięki Bogu coraz rzadziej. Dlatego, że skupienie umysłu powoduje proroczą perspektywę. Bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Co to oznacza? To znaczy, że jak będziesz miał czujny umysł, to będziesz wiedział o rzeczach zanim nastąpią. To jest numer dopiero. Czujny umysł doprowadza do tego, że zaczynasz wiedzieć o rzeczach zanim nastąpią. Zanim nastąpią. Już masz perspektywę. Przychodzą na przykład prorocze sny, Przychodzą prorocze informacje, moja żona na przykład ma proroczne. My często wiemy o sytuacjach, zanim one się wydarzą. Rozumiesz? Dlaczego skupione umysły? Skupione umysły w ogóle nie przeszkadzają w tym, aby na przykład fajnie się bawić z dziećmi, aby opowiadać sobie dowcipy, aby robić sobie fikołki. Wiesz o co chodzi? Normalnie żyjemy normalnie funkcjonujemy, ale umysły mamy ścisłe. To są kroki. nasze umysły mają być mądre, przyjaciele miej mądry umysł bo wtedy będziesz chwytał Boga po prostu to jest bardzo ważne ja wiem, że to jest może mało popularne chciałoby się słyszeć ustawicznie rzeczy które będą nas jakby stawiać w takim miejscu halleluja, jestem tutaj, Pan dotyka mnie cudownie się czuję, chwała Bogu Najwyższego. tak też tak jest ale wiecie o tym że codzienność jest codziennością. Zgadza się? To nie jest prawda, że my sobie tak chodzimy po ulicach i tak nas Pan dotyka, i tak nas aniołowie prowadzą, i tak nas na skrzydłach swoich noszą. No przecież wiecie, że to nieprawda. No przecież wiecie, że codzienność jest codziennością. No przecież wiecie, że problemy tego świata wchodzą do naszego życia, wchodzą do naszych domów, wchodzą do naszych portfeli, prawda? Wchodzą do naszych relacji. I co w tym wszystkim jest? My musimy tam być na straży, jak strażnicy, jak strażnicy. Nasze umysły muszą być czujne, wierzące, wyostrzone, skoncentrowane, bo przez nie będzie płynęła Boża Moc. Przez nie będzie płynęła Boża Moc. Co ciekawe, za pomocą tego, że wpuszczamy Bożą moc już do naszych umysłów, zaczynają się nasze emocje układać. Rozumiecie? Emocje to wariaci są, wiecie o co chodzi? Emocje to są w ogóle wariaci. To są takie w ogóle... Nasze emocje to jest jak tu, Ale przez nasze umysły wchodzi Boża Boże do naszych emocji, do naszych decyzji, do naszych ciał. Wtedy nasze ciała są silne, nasze ciała są sprawne. Rozumiesz? To jest to. Sposób to działa. Nasz umysł jest bramą. Bramą. Bramą. Chciałem Wam dzisiaj to przekazać, to Wam zostawić. To jest niezmiernie ważna sprawa. Nie zaniedbujmy tego. Ćwiczmy się w tym. Bądźmy zawsze zaopatrzeni w dobrą literaturę chrześcijańską. Pastor powie Wam, jaka jest dobra literatura. Bądźcie zaopatrzeni w dobre kazania chrześcijańskie. Nie słuchajcie kaznodziei rozumiecie? Którzy będą rozmydlać Wam różne rzeczy. Nie słuchajcie takich ludzi w ogóle, w internecie nigdzie, absolutnie nie wolno. Nie czytajcie